Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń. I dzisiejszą mozaikę newsów rozpocznę od tematu Korea. Nie dlatego, żeby się ukazały jakieś szczególnie aktualne newsy, które miałyby przyciągnąć moją uwagę do tego tematu, ale troszeczkę z taką samą motywacją, która kierowała mną, kiedy pozwoliłem sobie w poprzednim odcinku powiedzieć państwu kilka słów o Syrii. Syria wydaje mi się być jednym z takich miejsc na świecie, które jest no troszkę dzieckiem szczególnej troski i miejscem szczególnej uwagi, bo ma w sobie taki potencjał, że jeżeli nie daj Boże grozi nam konflikt międzynarodowy, to z całą pewnością Syria jest jednym z tych miejsc, które może być jego zaczątkiem. Drugim takim miejscem jest Korea, właściwie Korea Północna i to, co się dzieje wokół tejże Korei Północnej. I zdałem sobie sprawę ostatnio z tego, że właściwie bardzo niewiele sam wiem na ten temat, więc postanowiłem troszeczkę się dokształcić i właściwie niektórymi myślami z tego dokształcania chciałem się z Państwem podzielić, bo myślę, że mogą one być dla Państwa inspirujące, tak jak i były dla mnie. Jak pewnie Państwo wiecie, Półwysep Koreański został podzielony na dwa różne państwa po II wojnie światowej w 1945 roku i, i jeśli pójść za tą disneyowską narracją, która nam towarzyszy, można powiedzieć, przez wszystkie te lata, no to było to tak, że dobry Zachód i dobre Stany Zjednoczone wyrwały połowę Półwyspu Koreańskiego spod potencjalnej okupacji komunistów, którzy... No, w naturalny sposób zostali ograniczeni w północnej części Korei i tam ukonstytuowali państwo pod tytułem Korea, Północna właściwie koreańska republika demokratyczna. No yy, niby tak, tylko warto tutaj od razu zauważyć, że po pierwsze ten podział został dokonany wzdłuż linijki, mówię o podziale na dwa państwa, dokładnie wzdłuż 38. równoleżnika, co oznacza, że państwo, które było bytem dosyć jednorodnym i homogenicznym, a takim bytem Korea była przed podziałem, nagle zostało wzdłuż linijki podzielone na dwa państwa, trochę tak jak Niemcy w czasie tuż po II wojnie światowej, z tą różnicą, że w przypadku Niemiec to można się dopatrzeć pewnych można powiedzieć, pewnego podziału mentalnego, który jakoś tam koresponduje z tym podziałem na Niemcy wschodnie i zachodnie, w przypadku Korei już dużo trudniej się tego typu podziału dopatrzyć i wydaje się, że było to homogeniczne społeczeństwo z tą samą kulturą, z tą samą tradycją, z tym samym sposobem myślenia i z bardzo podobnym poziomem ekonomii, do którego było przyzwyczajone w momencie, w którym dzielono je na dwa państwa, a co istotne, w naturalny sposób rodziny były porzucane po całym półwyspie, w związku z powyższym ten podział doprowadził do podziału rodzin, tych, które zostały w Korei Północnej i tych, które zostały w Korei Południowej, w zasadzie bez możliwości wzajemnej komunikacji, podobnie jak i w Niemczech. Dlatego, że granica pomiędzy obydwoma Koreami była bardzo ściśle strzeżona, a w Korei Południowej obowiązuje podzielić się coś takiego, co się nazywa National Security Act, czyli taki dokument bezpieczeństwa narodowego, który bardzo mocno reglamentuje wszystko, co może się w Korei Południowej kojarzyć z Koreą Północną, począwszy od sposobu myślenia, poprzez sposób pisania i mówienia, a skończywszy na jakimkolwiek działaniu. Za wszystkie te czynności z myśleniem włącznie można znaleźć się w więzieniu. W, w tak samo rygorystyczny sposób była regulowana kwestia komunikacji pomiędzy obydwoma państwami, to znaczy generalnie rzecz biorąc bez specjalnej zgody odpowiednich władz w Korei Południowej nikt do Korei Północnej pojechać nie mógł, w związku z powyższym te rodziny zostały rozdzielone można powiedzieć w sposób dokumentny, no, tak jak było w Niemczech po II wojnie światowej przez wiele, wiele lat. To jest nie znaczenia, dlatego że to powoduje, że no nieco inny stosunek mają do siebie narody Korei Południowej i Korei Południ i Północnej niż ta disneyowska narracja nam przedstawia, dlatego że dla nich to jest jeden naród, w dodatku wszyscy mają rodziny po drugiej stronie granicy, więc to nie jest tak, że oni siebie nawzajem są tak bardzo skłonni od razu zabijać i mordować, bo to jest trochę tak, że mają poczucie, że zabijają samych siebie w tym momencie. I teraz to, co było dla mnie uderzające, kiedy zgłębiałem dalej te wszystkie okoliczności związane z tym podziałem na Koreę Północną i Koreę Południową i tym, co się dzieje wokół tego, to no znowu wrócę do tej disneyowskiej narracji, prawda? to znaczy Koreą Północną rządzi Kim Jong-un i jest on bardzo złym dyktatorem, despotą i człowiekiem, który terroryzuje swoje własne społeczeństwo, cenzuruje wszystko i wsadza ludzi do więzienia. Być może tak jest. Jest mało takich, można powiedzieć, wiarygodnych informacji, które mogłyby to potwierdzić i temu zaprzeczyć jednocześnie a jest mnóstwo informacji, które sugerują, że tak właśnie jest. Natomiast ta dysproporcja w, w informacjach, jak Państwo wiecie, ona może być znacząca i niekoniecznie musi, oddawać, niekoniecznie musi oddawać prawdę taką, jaka ona jest tam na miejscu. I teraz sobie pomyślałem, że właściwie jednym sposobem, żeby sobie wyobrazić, ile może być prawdy w tych całych disneyowskich narracjach, to jest przyjąć perspektywę koreańczyków północnych i przyjąć perspektywę polityków z Korei Północnej, którzy obecnie są zjednoczeni wokół Kim Jong-un, przedtem byli wokół Kim Jong-ila, jeszcze przedtem wokół Kim Il-sena. No więc jak to wygląda z ich pozycji? Z ich pozycji to wygląda tak, że graniczą z połową swojego dawnego kraju, która jest pod amerykańską okupacją, bo tak de facto jest. Korea Południowa jest pod okupacją amerykańską. Po pierwsze ekonomiczną, po drugie polityczną, po trzecie militarną. Nawiasem mówiąc, Korea Północna nigdy nie podpisała traktatu pokojowego z Koreą Południową po wojnie koreańskiej i formalnie rzecz biorąc, obydwa kraje są nadal w stanie wojny. Więc z punktu widzenia Korei Północnej to oni mają za granicą kolonię amerykańską, i teraz o Amerykanach wiedzą to co, to, co najgorsze. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Amerykanie w czasie wojny koreańskiej wymordowali, szacuje się, między 3 a 4 miliony Koreańczyków. Między 3 a 4 miliony to jest więcej niż Niemcy wymordowali w czasie II wojny światowej rodowitych Polaków. Oddzielam tutaj tych Polaków od pochodzeniu żydowskim, od tych tzw. Polaków rodowitych, więc tych Polaków rodowitych według szacunków i dostępnych statystyk, Niemcy zabili poniżej 3 milionów. W związku z powyższym są to tego typu skali zbrodnie i trzeba pamiętać, że takimi oczami Koreańczycy z północy patrzą w tej chwili na Amerykę i na wszystko, co jest z nią związane. Jeżeli jeszcze patrzą oczami przytomnymi na świat i widzą, co Ameryka na świecie wyprawia, Czyli mają świadomość tego, co się stało w Iraku i mają świadomość tego, co się stało w Libii. Nawiasem mówiąc, Libia została zmuszona do zaniechania programu nuklearnego i zgodziła się na to zaniechanie programu nuklearnego i poniechała ten program nuklearny, a mimo to skończyła tak, jak skończyła i Kaddafi został tak zamordowany, jak został zamordowany. W związku z powyższym trudno się dziwić, żeby Korea Północna była taka chętna do tego, żeby się poddać całej tej presji Ameryki, a w, w, w, w ślad za Ameryką oczywiście, tak zwanej społeczności międzynarodowej, o porzuceniu swojego programu nuklearnego, dlatego, że tak naprawdę trzeba być głupim, by to zrobić, widząc że w przypadku Libii to porzucenie programu nuklearnego niczego nie zmieniło. W dodatku jest tak, że z punktu widzenia no nie tylko Korei Północnej, ale całego cywilizowanego świata, którego jest dużo mniej niż mogłoby nam się wydawać, no to tak naprawdę Ameryka jest jedynym krajem, który się dopuścił zbrodni spuszczenia dwukrotnie bomby atomowej na głowę niewinnych cywilów, bez szczególnego militarnego uzasadnienia, tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że jesteśmy mocni i silni, że nikt nam nie podskoczy, tym bardziej rezygnowanie z punktu widzenia reżimu, nazwijmy go, reżimu Korei Północnej, ze zbrojenia się w broń atomową, no w zasadzie jest skazaniem się na tego typu kontynuację, jaka właśnie spotkała chociażby Kaddafiego. I teraz mówi się oczywiście o tym, że gospodarka Korei Północnej jest dużo bardziej zacofana niż Korei Południowej i pewnie tak jest, no, dlatego, że w Koreę Południową Ameryka nie wpompowali miliardy dolarów. W Koreę Północną, no właśnie, to jest te, te dziwna sytuacja, że Korea Północna na skutek tych wszystkich wydarzeń politycznych, chociażby ostatnie 70 lat, postawiła na samodzielność. I oni są tak naprawdę samodzielni, no, oni w jakiś tam sposób ekonomicznie się komunikują, oczywiście z Chinami, bo trudno by tego nie robili, bo mają z nimi granice i różne kulturowe połączenia. Natomiast tak naprawdę pod wieloma względami Korea postanowiła być samodzielna i jeżeli taki samodzielny kraj był w stanie stworzyć bombę atomową, a był yy, i dysponuje całkiem sprawnym systemem rakiet, który jest w stanie tę bombę atomową przenosić, yy, to to z tym zacofaniem gospodarczym Korei to być może nie do końca jest tak, jak yy, nam się wydaje. No i teraz tak, yy, yy, na to wszystko się nakłada narracja takiego pana, który się nazywa Donald Trump. Ta narracja jest narracją straszną, i sobie myślę, jak odsłuchiwałem tych klipów z Trumpem, który się odgraża Korei Północnej, sobie myślałem, że my już jesteśmy kompletnie znieczuleni i no, nie reagujemy na rzeczy, na które powinniśmy reagować. No, pan Trump powiedział, że po pierwsze, jeżeli Korea zagrozi Ameryce, to cytuję dosłownie, zanihiluje. Koreę Północną i pan Trump powiedział, to słynna wypowiedź pod tytułem Fire and Fury, czyli ogień i wściekłość i powiedział, że Korea Północna dozna takiego ognia i wściekłości, jakiego świat jeszcze nie widział. Koniec cytatu. I teraz ja sobie myślę, że gdyby tak zwany normalny obywatel wygłosił tego typu kwestie na ulicy, to zostałby oskarżony o, na no pewno o kilka rzeczy, począwszy od groźby karalnej poprzez język nienawiści, a skończywszy na różnego rodzaju zarzutach z tytułu ustawy antyterrorystycznej, bo tak tego typu groźby brzmiało. No, pan Donald Trump nie jest normalnym człowiekiem w normalnym kraju, w związku z powyższym oczywiście nie jest tak, że mu grozi jakakolwiek reperkusja, ale też proszę znowuż Byście Państwo wrócili do tej optyki Koreańczyków. Czyli mają tych Amerykanów, którzy wymordowali im prawie 4 miliony obywateli, którzy się w ten ani inny sposób, jak gdyby historycznie poczynają sobie na tej planecie, grożą Korei i jeszcze pan Trump wygłasza tego typu kwestie, jak wygłasza. No i w tym miejscu skończę ten wątek koreański, bo właściwie to jest to, co chciałem Państwu powiedzieć, ja tak samo jak ten temat syryjski, postanowiłem go jednak jakoś bardziej, bardziej wnikliwie zgłębić i będę starał się Państwu przekazywać na bieżąco jakieś swoje odkrycia, które dotyczą tych kwestii, oczywiście te, które się różnią od tych dostępnych w tak zwanych mediach głównego nurtu, czyli od tej disneyowskiej wersji całej historii. Więc na dzisiaj właśnie chciałem tyle Państwu powiedzieć o Korei, że, że jeżeli popatrzymy takim okiem, jakim prawdopodobnie patrzą na świat Koreańczycy, to już z ta perspektywa pozwoli nam zobaczyć wiele, wiele rzeczy, o których nam na co dzień nie mówią. O wojnie na północy Syrii Państwo doskonale wiecie i o tym, że tyglem w tej chwili tego konfliktu jest to, co się dzieje w, w rejonach Kurdystanu. Też pewnie Państwo wiecie, ale w związku z tym Kurdystanem zaistniała dosyć, no z mojego punktu widzenia, bardzo ciekawa i na pewno warta nagłośnienia sytuacja. Otóż ja od wielu miesięcy gdzieś tak szczątkowo łapię w internecie takie informacje o tym, że na tym terenie, abstrahując od tego, że toczy tam się stuprocentowa wojna i że naprawdę w każdej chwili można zginąć, to że ludność miejscowa od dobrych wielu miesięcy próbuje się tam organizować do namiastki normalnego życia, no i tutaj zaczyna się temat najciekawszy otóż próbuje się organizować budując w zasadzie taką wizję dosyć anarchistycznego i zarazem świetnie samorządnie zorganizowanego społeczeństwa, które mało tego, że jest dobrze zorganizowane i się nawzajem szanuje to jeszcze w dodatku wprowadza u siebie zasady tak zwanej wolnej, alternatywnej ekonomii i to ilekroć znajdowałem jakieś potwierdzenia tych informacji, było to na mnie ogromne wrażenie i myślałem sobie, jak to jest możliwe, że, że w takich warunkach, no można powiedzieć ekstremalnych, a może właśnie dlatego, że w takich warunkach ekstremalnych, ludzie są w stanie sięgnąć po tak wspaniałe idee, po to, żeby stworzyć, no żeby zacząć budować świat, który jest światem normalnym. Mówimy tutaj o tworzeniu wspólnot, o tworzeniu spółdzielni, o tworzeniu koobrad spożywczych, o tym, że wszystko na samorządach lokalnych, o tym, że nie ma tam struktur piramidalnych, o tym, że funkcjonuje to dokładnie na zasadzie zespołu specjalistów, że są wprowadzane elementy demokracji bezpośredniej, że w programie ekonomicznym na przyszłości ustabilizowanej jest oczywiście gwarantowany bezwarunkowy dochód, że jest mowa o równości Płci, absolutnym równouprawnieniu i prawach dla kobiet, że jest mowa o wzajemnym poszanowaniu religii. No, mówiąc krótko, im dłużej się wtawnika, tym bardziej uzna się wokół kręci i zdumienie człowieka ogarnia. No i powstała książka na ten temat, napisana przez trójkę autorów: pana Michaela Knapa, Annie Flasz oraz pana albo panią, nie wiem, Erkan, Ajboga pod tytułem Rewolucja w różawie, demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet w syryjskim Kurdystanie. Różawa to jest ten region, o którym mówimy. Ta książka wyszła po angielsku, ale okazuje się, że jakieś fajne, taką mam nadzieję, anarchistyczne wydawnictwo pod tytułem Bractwo Trojka postanowiło wydać tę książkę po polsku. Jest zdeterminowane, by to zrobić, co znaczy już podpisało stosowne umowy i rozpoczęło pracę nad tą książką, choć w zasadzie nie ma zapewnionego finansowania i teraz na portalu finansowania społecznościowego zrzutka.pl znajduje się w tej chwili kampania, która wspiera wydanie tej książki pod tytułem Ewolucja w Rożarie". i można się tam dorzucić, tam jest cel bodajże 10 tysięcy złotych do uzbierania na wydanie tej książki, z czego jedna trzecia jest uzbierana. Gorąco Państwa namawiam, byście ten projekt wsparli. Bo, no, no bo ciekawie jest wiedzieć i zarazem wspierać też nawet chociażby myślą, jeśli nie uczynkiem tego typu idee tym bardziej jeśli one się lęgną w tak szalonym momencie i w tak no, oszalałym można powiedzieć od dramatu miejsca jakim jest w tej chwili Kurdystan w północnej Syrii Zrzut.pl, link do tej kampanii znajdziecie Państwo pod niniejszym wideo nie ma dobrych wieści z Izraela. I nie chodzi mi tym razem o wojnę polsko-żydowską, tylko chodzi mi o doroczny raport Amnesty International, który jednoznacznie wskazuje, że Izrael dopuszcza się na terenach Palestyny egzekucji, nie żadnym wyrokiem sądowym, dopuszcza się torturowania więźniów palestyńskich oraz prześladowania działaczy praw człowieka. Tenże raport wskazuje na to, że w roku 2017 przynajmniej według udokumentowanych przypadków Izrael zamordował 76 Palestyńczyków. No więc nie wygląda to niestety najlepiej. Nie jest to też jak gdyby chyba zdziwieniem dla kogokolwiek kto widzi to, co się dzieje w tej chwili na terenach palestyńskich. No na pewno wzmiankowanie tego w taki sposób wprost w raporcie Amnesty International chwały. Izraelowi nie przyniesie zwłaszcza, że to wszystko się odbywa w czasie, w którym świat jednak obserwuje i czeka na proces z Tamimi, tej szesnastolatki, która uderzyła kilkukrotnie w twarz izraelskiego żołnierza który chwilę przedtem strzelił z broni z, kulowymi, z kulami gumowymi w twarz jej bratu masakrując tę twarz chłopak ma kompletnie zniekształconą czaszkę i poważne obrażenia mózgu jest w trakcie leczenia i to też nie jest mu to tak do końca dane, bo okazało się w tej chwili, że tej nocy po aresztowaniu Ahed aresztowano jeszcze dziewięciu innych członków jej rodziny, no a tego zmasakrowanego braciszka jej aresztowano też kilka dni temu na jedną dobę jakby nie bacząc na jego stan zdrowia. Jeśli chodzi o sam proces z mimi to on się na razie przeciąga i odciąga i już wiadomo, że będzie utajniony i że żadnych świadków na tym procesie nie będzie, więc w zasadzie wiadomo też, jaki będzie wyrok. No, gratuluję Państwu Izraelowi praworządności. No i można powiedzieć, jaki Pan taki kram. Mówię w tej chwili o Benjaminie Netanyahu. Pewnie Państwo wiecie, że ciążą na nim od kilku miesięcy oskarżenia o korupcję. Konkretnie dwa zarzuty. Protest się toczył 15 miesięcy, miało różne kolejne, łącznie z tym, że Knesset podjął taką uchwałę, że policja nie ma prawa upublicznić wyników swojego śledztwa. Wygląda na to, że jest jakiś rozłam w Izraelu, jeśli chodzi o tę sprawę. I pan prime minister, bo tak to brzmi po angielsku, Benjamin Netanyahu jest przez sporą część społeczeństwa nazywany pan crime, a nie prime, czyli pan kryminalny premier. Jest też tak, że od grudnia 2016 roku w każdą sobotę w już demonstracje, które domagają się tego, by pan Netanyahu poniósł odpowiedzialność za swoje korupcyjne działania. Ale te dwa korupcyjne działania, które dotychczas mu zarzucano w zasadzie no, ja gdzieś popełniłem taką notkę, y, która opisywała to wydarzenie i nazwałem to Błahe korupcje pana Benjamina Netanyahu. Bo one w rzeczy samej, biorąc pod uwagę skalę działania tego pana, wydają się być stosunkowo błahe. Tam głównie chodziło o jakieś prezenty, cygary, alkohol, ubrania dla małżonki y, no i w zasadzie tego typu gadżety. Natomiast w tej chwili się pojawił trzeci zarzut przeciwko panu Netanyahu i ten trzeci już jest zupełnie innego kalibru, ponieważ zarzuca mu się, że Przyświadczył się największemu izraelskiemu koncernowi medialnemu pod tytułem Bezek w postaci wielu różnego rodzaju usług, wsparcia i sympatii na przestrzeni wielu lat na łączną kwotę wartości 286 milionów dolarów No i to już jest zupełnie inna historia Oczywiście pan Netanyahu twierdzi, że to jest tylko i wyłącznie nagonka jego wrogów przeciwko niemu i że za chwilę zostanie oskarżony o machinację na poziomie już biliona dolarów. No, nie wiadomo na ile to poroczy, zobaczymy. No, w każdym razie, no, można powiedzieć, że tak jak powiedziałem na początku, że nie ma dobrych wieści z Izraela, to dobrą wieścią jest to, że jednak spora część tego społeczeństwa no, widzi tego typu rzeczy. Szkoda, że widzi tylko i wyłącznie korupcję pana Netanyjahu, a nie widzi tego, co się dzieje w Palestynie, no ale zawsze lepsze to niż nic. No i na koniec kilka dobrych wiadomości dla starszych pań i panów. Otóż Amerykanie zrobili badania, Amerykanie się lubują oczywiście w różnych dziwnych badań, postanowili sobie odpowiedzieć na pytanie, dzięki czemu ludzie bywają długowieczni. Więc wzięli na tapetę 100 długowiecznych, takich pomiędzy 80. i 100. rokiem życia i przez 24 miesiące monitorowali ich życie codzienne i ich codzienny sposób życia. No i wyszło im to, co im wyszło To znaczy przez wszystkim się okazało, że te wszystkie historie, którymi dotychczas nas zwana nauka karmiła Że za długowieczność jest odpowiedzialna nad ekspresję jakiegoś tam genu Że to nie ma nic wspólnego Bo w przypadku tych państwa to w ogóle nie występowało Wykryto też w ich mózgach kłębki białka tau, to jest białko, które uchodzi za główny czynnik odpowiedzialny za demencję. Jakoś u nich to białko demencji nie wywoływało. Państwo mieli świetną koncentrację, świetną kondycję intelektualną i umysłową. No i cóż, no i, i, i w dodatku, przytoczę dokładne liczby, 73% nich paliło papierosy, cygara i tym podobne używki, a 83% regularnie spożywało alkohol. Dieta państwa była również bardzo zróżnicowana i nic nie wskazuje na to, by ona miała wpływ na to, że Państwo są długowieczni. No więc naukowcy no, chciał, nie chciał, sięgnęli po argument, który od dawien dawna jest przytaczany zupełnie poza światem naukowym, że jednak o długowieczności stanowi świadomość i wynikający z niej stosunek do życia. No, gdyby tak to pociągnąć konsekwentnie dalej, to myślenie to można powiedzieć, dusza piekła nie ma, bylebyśmy mieli pozytywny i fajny stosunek do bliźnich i do życia. I tym optymistycznym akcentem chciałam się z Państwem pożegnać. Dziękuję bardzo i do następnego razu.